No hej, Wam. Cześć. Witamy w nowym odcinku naszego mms podcastu o nazwie mms -y. No tak, no jak my. Nie? No tylko już ustaliliśmy, że będziesz mówić troszeczkę głośniej. A no tak, przepraszam. Tak, postaram się dać, znaczy ja będę lądował, więc postaram się dać bardziej cichy podkład, bo dostaliśmy mały opiernicz od niektórych osób. No ale od jednego słuchacza, że właśnie nie wie o co chodziło, bo jemu było, wszystko dobrze mu działało i i nie wydawało mu się, że było głośno, ale to jeden. A reszta mówiła, że tak, no to spróbujemy się tak dostosować, żeby zrobić. No damy ciszej przecież to nie muzyka jest najważniejsza. No oczywiście, że tak. No ale to od Ciebie zależy, ja tego nie montuję. No wiem właśnie, może spróbowałabyś któregoś dnia. Kobiety i technika chyba zwariowałeś. No nie wiem, ja też sobie właśnie nie mogę poradzić, ale to za chwilę powiemy o tym. No, A co dzisiaj? Znaczy zaczniemy od pozdrowień. No, pozdrawiamy serdecznie DJ Ara, skórę, Cylona i Cylonkę, oni będą wiedzieć, o co było chodzi. Pinia no i pozostałych, bo są osoby, które komentują, bardzo nam miło, ale jeszcze Was nie znamy za bardzo. Nie pamiętam, że jakim mieliście tam nikim, bo oni teraz nie są akurat na stronie, ale Was też serdecznie pozdrawiamy i dziękujemy za komentarze. I za burzliwą dyskusję, która się wywiązała z, z ostatnim odcinkiem Ja naście 14 komentarzy, bardzo nam miło z tego powodu. No i... Prawie udało się osiągnąć 50 ściągnięć, odcinka numer 10, więc to, no to wszystko zawdzięczamy wam, tym, którzy słuchają właśnie. No, więc nam bardzo miło, bo teraz mamy większą jakby motywację do tego, żeby nagrywać, bo wiemy, że no, ktoś nas słucha, a nie, że sobie mówimy tak sami od tak dla siebie. To tutaj chyba może, musimy, znaczy możemy, musimy podziękować katalogowi podcastów, tak? No tak, bo. Jak... Podcastów .pl, teraz tak. od razu będziemy reklamować, podcastofon, czyli przegląd podcastów. My się pewnie w podcastofonu długo nie znajdziemy, bo nie jesteśmy jakimś popularnym podcastem, ale ale jest fajny. Myślę, że można sobie fajnie posłuchać rzeczywiście co się dzieje w świecie podcastów. My niewiele z podcastów słuchamy, Marta to właściwie żadnych. No właśnie, a propos tego, jak chcę od razu przeprosić, bo to nie jest to, że ja się na przykład nie interesuję też innymi, tylko że. Ja mam coś takiego, że bardzo ciężko um, się przystosowuję do... Bardzo ciężko ją zadowolić. Chodzi mi o... Bo głównie to, jak się słucha, no to musi to być jakiś głos i musimy jakiś temat tak zaciekawić, prawda? Tam była osoba ostatnia, która komentowała, że właśnie woli tematyczne. No my mamy tak różnie, że mamy na przykład parę tematów w jednym odcinku i o tym po prostu mówimy. To nie jest tak, że mamy dokładnie tylko jednego tematu, się trzymamy i cały czas według tego nagrywamy odcinki. Ale myślę, że też się zdarzą takie odcinki. Jeżeli nas coś na przykład bardzo, nie wiem, zdenerwuje albo coś nas bardzo ucieszy, to nakręcimy... No, to ja na, tak. Nakręcimy. nagram nagramy, a nie, no wiesz co, może kiedyś też zrobimy jakiś z filmikiem, prawda? No, no może tak, ale dlatego chcę przeprosić, bo na przykład e, DJR coś tam mówił, że mój tam, coś tam w komentarzu, że coś nie mówicie o moim podcaście, czy jest coś zły? Nie, DJR jest na pewno fajny, ja tam próbowałam mm. trochę słuchać, ale ogólnie mnie bardzo ciężko jest słuchać podcastów, bo hmm, próbowałam już słuchać paru podcastów, ale jakoś mi nie idzie. Najbardziej nie mogłam przełknąć Krzyszmana i podcast... No, no mówisz co tydzień właściwie o od... tym. Nie mów mi nikomu, ale mówię teraz o podcastach które słuchałam i DJ chyba też Kawałek właśnie słuchałam I tyle chyba, chyba już więcej mi się nie udało No ja słuchałem troszeczkę więcej Podcastofonu ostatnio nawet słuchałem Krzyszmana też słuchałem, też mnie przypadł Bardzo do gustu, ale to nie znaczy, że nie będę słuchał Jak już taki, taki dziwny jestem, że Pomimo, że nie wszystko mi przyspada do gustu To, to czasem słucham, żeby zobaczyć A mnóż? Może się poprawi i, i coś powie, co by mnie Zainteresowało a, przypomniałem sobie, Kapok się chyba tak nazywa, podcast, którego słuchałem, to jeżeli przypadkiem twórca bym je, by nas słuchał, to, to naprawdę fajny odcinek, nie bo słucham. ostatnio o Gwiezdnych Wojny. A nie, przepraszam, no słucham podcastu jednego, no Martina, no to nie mogę powiedzieć, że nie, bo słucham jego. A tutaj właśnie tak ktoś skomentował nasz pierwszy odcinek, po tym jak się znaleźliśmy w katalogu podcastów i skomentował pierwszy odcinek, że jak mówimy o czymś, co nie jest e, powszechnie znane, to wypadałoby jaśnić, kim jest Martin. Ja myślę, że jeżeli ktoś się zajmuje podcastami i nie wie, kim jest Martin w Polsce, no to jest to dziwne. Nie uważasz? No, poza tym no, można znaleźć w sieci informacje, kim jest tak naprawdę Martin. Wystarczy na przykład przeczytać teorię portali. Ale Martinów jest kilka, to akurat tak, ale w świecie podcastów chyba jest jeden. No tak, no to dlatego słuchacza chodziło nam o Martina Lechowicza, Więcej informacji Google służą do tego. No, nie, wystarczyłoby tak naprawdę zajrzeć sobie na linki, które są na naszej stronie. Dwa pierwsze są to właściwie do jego projektu. No. No i co jeszcze? No ja tak mi trochę dzisiaj smutno, bo dzisiaj nad ranem obudził mnie telefon. Tak, bardzo miły, że moja ciocia zmarła, bo była chora na e, raka. I to była siostra mojego dziadka, który zmarł już no, w 2007 i to tak rodzeństwo właśnie zaraz praktycznie po sobie właśnie zmarło i wszyscy na raka więc tak trochę też przykre, nie byłam bardzo związana z tą ciocią dużo mniej nic z moim dziadkiem ale nie zmienia faktu, że zawsze jest tak jak jednak smutek, jeśli ktoś z rodziny czy znajomy odchodzi jednak, więc tak to chciałam powiedzieć Aha. o ja powiedzmy trochę mam inny stosunek do, do tej śmierci do odchodzenia różnych osób, ale no rozumiem, że marcie może być smutna. Dobra, może coś takiego bardziej optymistycznego. Zapisaliśmy sobie na karteczce, o czym będziemy mówić. Wiemy, wiemy, że mieliśmy mówić o tańcu, ale chyba znowu przełożymy ten temat. zwłaszcza że Marta nie jest w nastroju właśnie, żeby mówić o tym. Tak czy nie? Mm, si. Tak. O coś więcej? No, no nie, jakoś nie za bardzo dzisiaj o chcę mówić. Znaczy w ogóle tak będę pewnie dzisiaj mniej mówiła, tylko tak dopowiadała, co tam Marek. Bo Marek ma tu trochę, widzę, o paru rzeczach chcę powiedzieć. No, ale to razem też mamy do powiedzenia. Na przykład to ostatnio wpadliśmy w szał zakupów i w ogóle... Yy nie tyle za, też zakupów, ale co wyciąganie od różnych ludzi, różnych dziwnych rzeczy związanych z MMS-ami. Właśnie, no tak. Gdyby ktoś miał coś z mms samą to może się do nas odezwać, napisać. Może coś jest komuś niepotrzebne, a, a, a my i chce to wyrzucić, to może się najpierw zgłosić do nas, bo już tak też było. Tak, z chęcią przyjmiemy. Tak, bo właśnie koleżanka też miała, ale nie wiedziała, że że my lubimy MMMs i miała takiego podobnego jakiegoś MMMsa ze Stanów, w który tam się wrzucało do niego. No i poszedł na. do plastików, został wrzucony gdzieś tam w chucie. już niestety się nie udało zyskać. No i tu powinniśmy to uczcić minutą ciszy. Śmierć MMMsa w śmietniku. Mm, mm, mm, mm, mm. No, ja nie, no to, to chciałam... nie. Co to. Miało być? No, chciałam to zanudzić i to się mi wyszło. Ten marsz pogrzebowy. No, Chopina. Tak. Właśnie skończył się Rok szampetowski tydzień temu, a ja dzisiaj idąc przez Planty usłyszałem yy, grający fortepian, ten roztrzaskany, który jest tam koło dworca. Dalej gra. Ja mówię, tak na, na głos powiedziałem, że Rok się już skończy! Aha, no dobrze. A z tego co pamiętam, to wcześniej nie grał. Mhm, dobra. ten fortepian, taki roztrzaskany? Nie, no przechodziliśmy kiedyś, to grał. Grał? No może. No. Grał, grał. Dobra, co jeszcze mieliśmy mówić? Aha, chcieliśmy się może, znaczy to chyba bardziej Marek, bo tam był komentarze, właśnie taka dyskusja była, bo my wspomnieliśmy o Świadkach Jehowy i o transfuzji Krwi, a wszystko to wyszło jakoś przez ten film, który oglądaliśmy właśnie o Świadkach Jehowy, Dwa Światy, co jest link tam pod dziesiątym odcinkiem, no i to, że ja po prostu i dlatego nie lubię, no bo chodzi o tą transfuzję Krwi, moim zdaniem, tam były różne, dawaliście komentarze, że jak już nie... Że nie można, nie, nie można. można. Ja powiem jedno. Ja nie uważam, żeby w Biblii było napisane, że nie można, bo tam ogólnie nie pojawia się to słowo, to jest prawda, no bo trudno, żeby się pojawiło faktycznie. Natomiast no, raczej przecież właśnie Jezus przelał za nas tą krew. i Wydaje mi się, że właśnie chodzi o to, żeby jednak oddawać życie też za bliźnich, więc to, to nie jest takie byle jakie przelewanie krwi, że właśnie ktoś kogoś, nie wiem, potnie, zabije, nie wiem, po prostu tak, tylko to jest jednak ratowanie życia transfuzja, czasami nie ma innego wyjścia, żeby tą osobę uratować i nie wiem, ja nie wiem, jaką bym musiała być osobą, żeby po prostu mm, odmówić faktycznie transfuzji krwi i wiedzieć na przykład, że nie wiem, moja, moje dziecko na przykład umiera i, i potem... Ja, ja po prostu bym nie mogła. Może faktycznie są takie osoby, one głęboko w to wierzą, ale dla mnie są to trochę takie przykre, bo moim zdaniem to jest trochę błędne i szkoda tych ludzi, którzy odchodzą, no ale to już... Taki, to, jest, to jest moje prywatne zdanie no odnośnie tego. Ja naprawdę do nich nie mam nic, chcą wierzyć w różne rzeczy, ale odnośnie tego jest dla mnie to trochę głupie, że, że wolą, żeby ktoś umarł, niż żeby ta krew została przetoczona. To tak samo dziwnie, bo przez którzy oddają krew, właśnie ci honorowidawcy, że to Marek właśnie też oddaje krew, to znaczy, że oni w ogóle bez sensu oddają tą krew, no bo niby po co, skoro nie ma niby transfuzji krwi, więc... To jest... No jest, tylko no tak, no... Znaczy, trzeba jedną rzecz podkreślić, że fajnie, że są ludzie, którzy naprawdę w coś wierzą i są w stanie nawet życie oddać za to, w co wierzą, bo tak być powinno chyba, jeżeli wierzymy w jakieś, jakieś religijne sprawy, ale Biblia o tym nie mówi. Na pewno. Nie jest powiedziane, że nie wolno przytaczać. A ja kieruję się zasadą, że po pierwsze Biblia nie reguluje każdego najdrobniejszego fragmentu w naszym życiu. Mówi o, spra o sprawach ważnych. Jeżeli nie mówi o czymś konkretnie, to nam, naszemu rozumowi pozostaje zdecydować. W końcu przez to, co wydarzyło się w ogrodzie Eden, poznaliśmy dobro i zło. Więc powinniśmy też móc czasem decydować. A, a sami się zastanówcie, czy fajnie wam się mnie słucha? Bo jeśli tak, to cieszcie się, że jednak miałam tą transfuzję, krii, bo inaczej by mnie nie było na tym świecie, więc bym do was nie mówiła. <śmiech> to jest, bo ciekawy argument... noworodę, ale, to jest ale To jest argument y, emocjonalny, a nie y, a, jakiś taki. No dobrze, no, no, ale taką istotkę jak ja by nie było jej na świecie, no, bo by hmm. nawet nie mogła ujrzeć światła dziennego. A teraz mały przerywnik. E, dzisiaj... Kupiłem sobie nowy telefon LG540 Swift. Jeżeli ktoś go ma i miał też takie same problemy jak ja, to znaczy nie mogę się połączyć z komputerem, bo program LG PC Suite niestety nie chce się włączyć. Jest zainstalowany i od. Chyba że całe jego działanie polega na tym, że miga ekran powitalny i kręcą się kółeczka. No to może tak. Bardzo proszę o pomoc, jeżeli ktoś miał problem z czymś takim. Ewentualnie jeżeli nie miał, to niech mi powie ty idiot, skąd, dlaczego masz taki problem. No bo nie mogę się połączyć. Nie mogę sobie zaktualizować oprogramowania, androida i w ogóle różnych takich dziwnych rzeczy zrobić. I to nie jest fajne. No właściwie tyle, to no, no, mówię no, tak. Bo ja go w końcu namówiłam na ten, mam nadzieję, że to wyjdzie mi na dobre, a nie na złe, bo jak na razie to nie wiem, na co mi to wychodzi, bo na razie mnie olewa i zajmuje się telefonem jako zabawką. No, ale te mężczyźni już tak mają, że jak mają nową zabawkę, to muszą chwilę się pobawić. No, wiem, wiem, no. no. I że to sama chciałaś. I że zrobisz właśnie porządek i powiesz, rzuca stare kontakty, z którymi tak nie masz kontaktu i nie wiesz nawet, kto to jest. No bo rzuciłem dzisiaj chyba ze 30. No ale chyba jeszcze by trzeba było, no ale dobra. <głos> no, bo tam jeszcze jakiś Martusie, który nawet nie wiesz, co to jest. A Martusie masz jedną. No, ja mam moją, mojego bomblasa. No, no to jeszcze tam trzeba powyrzucać. Dobra. Co? Um, no to jeszcze coś powiedzieć. Czy ty czy... masz coś do powiedzenia bez tej karteczki? A nie ja to. Ale tak patrzę po prostu sobie na nią. Nie wiem, bo tak mi może coś. Ktoś nam, tam, ktoś nam <coughs> informował, że wolałby duży temat. Może kiedyś, na no, duży temat. Ale dzisiaj zdecydowanie dużo małych tematów. Ewentualnie, jak nam coś przyjdzie do głowy. Z dwóch przyczyn. Gdybyśmy mieli tylko czekać na duży temat i mówić tylko o dużym temacie, no to musielibyśmy nie nagrywać regularnie. Bo nie zawsze znajdzie się duży temat, o którym chcielibyśmy powiedzieć. No, a tak to, to nie jest tak, że zupełnie... A chcemy być regularni w nagrywaniu, Wręcz się zmuszamy troszeczkę czasem, żeby... Znaczy, żeby czy, przepraszam, ja go dzisiaj... Y, teraz go tu nakłoniłam, żebyśmy powinniśmy nagrywać dzisiaj, a ten... A, jeszcze się tu bawi, a jeszcze tamto i tak dalej. No bo mi nie działa ten! No, strasznie. Dobra. Ym, no co? Jeszcze chcieliśmy o tych y, zwierzątkach, bo y, mówiliśmy chyba, nie wiem, czy mówiliśmy, że dostała moja mama papuszki <śmiech> na święta, chyba mówiliśmy nawet o tym. No i mój brat dzisiaj już je zabrał, bo jakoś nie mogliśmy za bardzo wytrzymać. No i w końcu ich nie dostałem, no. No, bo Marek budził się rano i na przykład mówił, zrób mi papuszkę w cieście, no i tak. <śmiech> więc mi było ich szkoda, więc lepiej, żeby poszły w dobre ręce, może ktoś tam, bo mój brat ma sklep zoologiczny, od razu reklama dla sklepu zoologicznego Neonek w Gdowie, polecam. Yy, możecie tam kupować różne rzeczy, akcesoria i zwierzątka. Może będziecie chcieli te papuszki. Były dwie papuszki, nie rozłączki, takie, no, trochę tam piszczały, trochę rozrzucały, ale to normalne. Ale teraz powiem Wam, że jakoś pusto. Tak się wchodzi teraz do kuchni, bo w kuchni i tak cisza, spokój. I tak ma być. No, to to by było właśnie o papuszkach. No, rybka jeszcze tam została, ale rybka to sobie cichutko pójdzie. Nawet papuszki. No co to no, głupie to no, lata to. i właściwie tyle to robi. <laughs> Nic więcej, no. Męczy się w tej kartce. No, no. No ale tak mówiliśmy o tych y, MMM-ach, a mówiliśmy o tych zakupach MMS-owych, Dokładnie to ten? No nie, nie wymienialiśmy, ale dobra, już przemilczmy temat. W każdym razie prosimy o gadżety. MMS-owe. Jak coś, to może za tydzień wam powiemy, jakie my mamy już. Ja moje marzenie. Jak zobaczyłam na stronie, na Facebooku, tam o tych, jak w Stanach wyglądają te mms i tak dalej. I tak jak taki sklep mms No przecież ja bym tam oszalała, jakbym stanęła tam. Wszystko mms Koszulki, nie to, gadżety. Takie rzeczy. I tam mają zdjęcia ludzie właśnie przy tych figurkach z mms różnymi. No. Moje marzenie, bo raz tam w życiu pojechać i to móc zobaczyć na żywo. Hmm? Może się uda kiedyś kto wie no Polska to zacofany kraj i my mamy dalej tylko żółty i czerwony, żółty i czerwony i nuda totalna <śmiech> dobrze co ja tu jeszcze miałem do powiedzenia dzisiaj, a chciałem polecić książkę tak, mój podcast o książkach ruszy na pewno co prawda miałem ostatnie problemy z nagraniem odcinka i muszę go przesłuchać, czy da się wyciąć coś z tego i w ogóle boję się strasznie przesłuchiwać odcinka dlatego, że boję się, że go skasuje. Tak, powiem krótce i będę musiał nagrać jeszcze raz. A z drugiej strony uważam, że nagrany pierwszy jest najlepszy. Dlatego my nie poprawiamy też. Bo jak wyjdzie, to wyjdzie, ale tak będzie najlepiej, będzie naj... raczej naturalnie. Co ty myślisz? No raczej tak, bo potem więcej się siedzi na obrabianiu niż na nagrywaniu odcinka, to nie wiem, jaki jest sens tego. No. No chyba, że wy macie jakieś specjalne życzenia, czy coś jakieś bardziej wskazówki, czy może czegoś jest, coś jest złe, czy, czy coś, no to mówcie, to postaramy się coś z tym zrobić. A znaczy że pewnie i tak nic z tym nie zrobimy, bo to jest nasz podcast. No dobra, no ale czasami można się odnieść do czegoś, tak? jak się A to nie no, odnosi, odnosić się będziemy no, cały czas no i ob jakoś... obnosić, że to nasz podcast też. No dobrze, to Mary bardzo. Nie, nie, ja jestem dobrze. bardzo skromny. Wracając do książki, polecę książkę. Książka jest, ma tytuł Handlarze czasem pana Jahimka. Nie wiem, jak ma na imię, ale to nie jest istotne. Jest satyrykiem i napisał naprawdę świetną, przezabawną książkę, którą wszystkim polecam. Można naprawdę e, pęknąć ze śmiechu czasami. No, jak się idzie ulicą, słuchawkami się śmieje sam do siebie, to bardzo <śmiech> fajnie wygląda. Bo nieraz idziemy, słuchawki na uszach, a tu nagle wybucha śmiech, i się palcia. Tak, bo w wers wersji audiobooka ją e, pałaszowałem, wchłaniałem. Ty też, ty też słuchałeś fragmentów, przepraszam. Ma no, samą końcówkę, jak ty zasnąłeś, Nie a ja słuchałam. Się? Nie no, podobało mi się, no ale no, to co. Co zaprosi, żebyś, so, sobie Słuchałam końcówkę, tylko. <śmiech> <śmiech> Więc po co mi teraz już wiem jak się skończyło w sumie? No. E, nie, powiem ci, że nie, nie, nie zniszczył ci te książki, dlatego że książka to są takie dosyć luźne. Mm, luźne fragmenty, o, tak. <śmiech> Dobrze, no może, może posłucham, ale też jestem bardzo wybrydna, bo mało ludzi potrafię słuchać. W sensie trzeba mieć specyficzny głos. O, pozdrowienie dla. Osoby, która ma tak świetny głos, że akurat jego ale, bardzo lubię ale, słuchać. No pewnie nie słucha. Nie, na pewno nie słucha. No, kogo? Ale jak on się nazywa? S-est? Tylko dla mnie, powiem Ci, że troszeczkę jego głos stracił w momencie, kiedy zmienił mikrofon. No w sumie tak. To, to, to racja, bo stęę trochę inaczej. Ale wcześniej jak go słuchałam, to po prostu mi odzioł. I aż Marek był zazdrosny, że mi się jego głos. No, ale... Rozumiem, że SS dostał nowy mikrofon Ale inaczej brzmi Zdecydowanie inaczej brzmi, jak dla mnie trochę gorzej No, niestety ale jakoś, no nie, ciężko to samo na przykład ja ogólnie wolę czytać książki, bardzo lubię czytać, to chyba wiecie już, ale jeśli chodzi o audiobooki do słuchania, to naprawdę musi ktoś. Ten faktycznie bardzo fajnie mówi i spe... mogę to posłuchać. No to tak jest jego książka, Stur. bo książka jest czytana przez samą. Tak samo jak na przykład słuchałam sztura, ale nieraz są takie, że audiobook mam rzucony na przykład na Petrójkę i próbuję słuchać. No... No przykro, chociaż nie wiem jaka by była to fajna książka, no nie dam rady, bo ja jestem bardzo, mam specyficzne do głosu wymagania. Aha, dobra. Jak zwykle, no bo już w każdym odcinku mówimy o filmach różnego rodzaju, <śmiech> więc i teraz nie omieszkamy e, wspomnieć coś o filmie. Prze... No właśnie, przypomnij sobie. Ja zastanawiam na nim, to taka komedia taka z, tą z przyjaciół, a mówię, że taka średnia była. A dorbać było? No, tylko, że ja no, nie oglądałam. tego. Średnia komedia romantyczna, powiem wam... Strasznie dużo filmów ostatnio o takich trafiam, że jest fajny pomysł, a potem się okazuje, że, że jest no niestety słabo wykorzystany. Hmm. A myśmy o tym Easy A mówili? A co to było? Czekaj, no czekaj, to się w szkole działo. To z tą e, szkarłatną literą. A nie wiem, czy o tym mówiliśmy. To była ta... E, e, to jest dziewczyna. Łatwa dziewczyna. Ale nie wiem, czy o tym mówiliśmy. Ja właściwie też nie wiem. Jeżeli mówiliśmy, no to jeszcze raz polecimy po film. Naprawdę świetny. Szukamy teraz książki szkarłatna litera. Niestety nie jestem w stanie nigdzie jej znaleźć. No to Na... była akurat wyjątkowo taka dosyć fajna właśnie taki fajny, lightowy film. Rzadko się tak zdarza, żeby właśnie... A jednocześnie taki... dosyć poważny temat poruszał. A, dokładnie. Więc po, polecamy film Easy A, no, tak. czyli Łatwa dziewczyna po, po polsku. Nie wiem, dlaczego w ten sposób. Um, mm, nie wiem, I jeżeli by ktoś miał dostęp do książki, szkarłatna litera, to też niech mi da znać, bo ja bym chciał ją bardzo przeczytać. Jeżeli oglądniecie ten film, to zrozumiecie, dlaczego... Um, o, udało mi się znaleźć filmy, Szkarłatna litera, ale jakoś się nie mogę zabrać do, do oglądnięcia, zwłaszcza nie znalazłem tego, który jest polecany w samym tym filmie. jest no, jednej ze starszych ekranizacji. No właśnie, tylko ten z Deni mur. Z Den no Tak. się cały czas kąpie, podobno nie wiem, o co nie wiem, nie wiem, o co chodziło z tym tekstem w filmie. No. Dobra, obejrzycie to, może coś powiecie w na ten, temat. ten temat? A wczoraj oglądaliśmy film, znaczy kończyliśmy oglądać. Bardzo często oglądamy filmy na raty. Zasypiamy na nich, a potem jeżeli był na, wystarczająco interesujący, to, Tylko to oglądamy końcówkę. Tak, ja nawet nie dooglądam, bo tak jak o tym coś tam z Byłą, co właśnie było Marek mówił wcześniej, w końcu nie dooglądamy jakoś. No to, to możesz Marek sobie Marek też do... do tej pory ty też nie dooglądał się. Na przykład tego to z Wyspą, co był taki dziwny film, to mówiłam, że dziwny. A nawet, no, nieważne. No ważne. więc równie, to jest właśnie zazwyczaj jest tak, Ogląda się coś, to potem, a może dogląda, a może nie, a potem się kasuje, a potem, aha, skasowałem, a dobra, może się ściągnę jeszcze raz. I tak różnie to bywa. No, y... no ale oglądaliśmy film pod tytułem? Timer". Timer. Też naprawdę fajny pomysł, ale niestety, no, no, muszę tutaj trochę, zakończenie niestety tak nie spełniło naszych oczekiwań. O, nie powiem, jakie jest zakończenie, ale... Zakończenie nie spełniło naszych oczekiwań. Ogólnie bardzo ciekawy pomysł, ciekawy film nawet. Z, też dla mnie z ciekawymi przemyśleniami, pomimo że to była komedia, komedia romantyczna. No tak, ale ja nie wiem, czy bym chciała mieć takiego timera. Cała historia e, to jest tam nie wiadomo który rok, szczerze powiedziawszy, ale jakaś niedaleka przyszłość. Jeżeli ktoś chce, to może sobie zamontować taki licznik e, momentu, kiedy spotka swoją bratnią duszę. No i ja właśnie jestem ciekawa, jakbym ja miała zamontowany i Marek, czy, czy, czy faktycznie my jesteśmy tą branią doszłam. Potem by się okazało, że nie i byśmy musieli się rozwieść. No. no ale to jest właśnie, to jest właśnie, to już oglądnijcie film. E, dowiecie się kilku ciekawych rzeczy, właśnie tego. Właśnie takich przypadków też. Ty nie chcesz nic powiedzieć? Dobrze. A Tam był jeden tylko taki, że to nie Nie. Dobra, nie będę zdradzała, co tam No nie, nie ma sensu. E, Oglądnijcie, bo film jest... Nie jest to zmarnowany czas. Może nie jakiejś wysokiej jakości rozrywka, ale... Nie bym się czuła taki Ale ogólnie polecamy. Znaczy przynajmniej ja polecam. No. Dajcie znać, czy, czy chcielibyście mieć takie coś na Może kiedyś ktoś coś wymyślił u nas takiego. No odnośnie filmów, to jeszcze Marta ma chyba trochę więcej do powiedzenia teraz. Bo... W ciągu tego tygodnia oglądaliśmy inne filmy też. Właściwie jeden. Fragmentami, ale oglądaliśmy. No bo nie wiem, czy się da całego go oglądnąć. Bo jest długi, a poza tym już go oglądałam. A oczy jednak trochę bolą. Ale ostatnio fajne było, Marek mi zaczyna ściągać filmy w 3D. Oszczędność, bo do kina, to mi się nie chce wydawać 25 zł na, na jeden film i nie mam gwarancji, jaki on będzie. No już teraz widzę, jak wszyscy podnoszą element. Jak to? Przecież w kinie to jest inaczej. No owszem, no jest inaczej, no to nie da się powiedzieć, bo ktoś nawet był, fragment podcastu słuchał, Marek słuchał, ja oczywiście też, jak siedzę w pokoju, no to słyszę. I ktoś tam mówił właśnie o tym, że no nic nie zastąpi kina, bo nawet najlepszy tam telewizor, kino domowe i tak dalej. Owszem, mają rację, że Um, że no wiadomo w kinie jest trochę inaczej, ale mimo tego można niektóre rzeczy oglądać jednak w domu, no nie musi być wszystko, że idzie się do kina, a koniecznie um, na to i ostatnio właśnie oglądaliśmy fragmenty w 3D i powiem Wam że no wtedy ten film zaczyna wyglądać bo jak się oglądało normalnie w 2 wersji 2D to tak trochę hmm, lipa, natomiast faktycznie no przyroda i te wszystkie takie wrażenia no robiły no, naprawdę swoje, było fajnie, fajnie było widać. No i... I wbrew pozorom oglądaliśmy film w 3D w domu, co nam powiedzieli ludzie, że jest całkowicie niemożliwe. Chociaż niektórzy też dalej mówią, że nie widzą za bardzo, więc ja nie wiem, bo u nas widać. Owszem, są na przykład, potem jeszcze pościągną jakąś taką bajkę, coś tam jeszcze. I tam już jest widać, ale faktycznie no, niektóre tam widać niektóre błędy, tam podwójne, czy coś tam, głowę, jakieś tam rzeczy. Natomiast no, Avatar jest bardzo dobrej jakości no i też z tym zobaczyliśmy, że jest mamy też oszukać przeznaczenie 4 w też 3D, musimy... To ja akurat z chęcią obejrzę, może widziałam, bo po pierwsze nie pamiętam dokładnie o co tam chodzi, znaczy co tam się działo, może o co chodziło to pamiętam, ale dokładnie kto tam po kolei ginął. <śmiech> tak, to jest najciekawsze w takich filmie. Tak, tak. Ehm, natomiast co tam jeszcze? No nie, no ogólnie fajnie, fajnie bo ja ogólnie mi się podoba w 3D, tylko że faktycznie... Mm, no, ja sobie nie wyobrażam mieć telewizor, tak jak teraz robią, teraz też robili telewizory w 3D i wszystko oglądać w 3D, bo chyba bym wymiękła i nic nie mogła oglądać, bo oczy i głowa to by mnie tak rozbolały, że masakra. Bo to jest fajne, obejrzyj na chwilę i odłożyć. Aczkolwiek fajna zabawka, nie wiem, napiszcie w komentarzach co myślicie wy o 3D i co oglądaliście fajnego w 3D, to polecacie też może to się uda nam się, też do ściągania, no ciężko jest znaleźć filmy w 3 Nie jest ich też jeszcze tak bardzo dużo. Do ściągnięcia przynajmniej. A program LGPC Suite nadal się e, nie uruchomił. Nie mam pojęcia dlaczego. No, chociaż mówię, że może chodzi o to, żeby to właśnie tak się kręciły, ale wydaje mi się, że jednak nie. Nie mam pojęcia dlaczego tak mi się wydarzyło. Naprawdę proszę o pomoc, bo chciałbym skorzystać trochę bardziej z tego telefonu. No to chyba tyle. Wstawki. No, właśnie chcieliśmy zakończyć tym mówieniem o filmach 3D. Sam byłem troszeczkę sceptycznie nastawiony do tego, czy będzie to widać, takie w kinie, czy będzie w ogóle, czy jest sens bawienie się w takie rzeczy. Ściągnęliśmy, znaczy kupiliśmy sobie jakiś czas temu, no właściwie nawet nie pamiętam dlaczego kupiliśmy sobie okulary. Dlaczego kupiliśmy sobie okulary? Te anaglifowe. Czyli czerwono-niebieskie. Z jakiej okazji? Pamiętasz? Dlaczego znaczy, kupili te okulary? Nie pamiętam. No właśnie nie wiem. Kupiliśmy sobie okulary kiedyś tam. Anaglifowe. Nie są to drogie okulary. Które już dają jakieś tam. Bo już wcześniej coś tam próbowałeś ściągać, ale coś wtedy było. Coś ściągnąłeś, coś nie. Nie, nie, było takie fajne. Już też ciągałeś. Tam kiedyś, jak mój brat mnie odwiedził, to puszczałeś tam. Już tak? No może. No i potem takie właśnie było, że a już coś będzie i akurat szukałeś, czy są takie okulary, bo te nie są, bo mieliśmy takie te, no mam papierowe, ale one nie są wygodne za bardzo. Poza tym teraz trochę robią inaczej i z kolei trzeba by było je odwrócić, więc już w ogóle tam odwrotnie. Te kolory i... No i tak jakoś wyszło, że wziąłeś i stwierdziłeś, że weźmiesz dwie, żebym na przykład jak będę chciała z oglądać, bo ty stwierdziłeś, że i tak nie będziesz chciał raczej oglądać, bo cię oczy bolą. No bo mnie bolą, nie wiem dlaczego, ale jak oglądam trochę dłużej e, 3D, to jak byliśmy ostatnio w kinie na step-up 3D, to musiałem te chwilę ściągać okulary, no bo właśnie, mnie bolało. niestety ktoś dał, że step-up 3D i Marek ściągnął i tam potem były komentarze, gdzie mieli pretensje, że, że to nie jest 3D, tylko było normalnie w 2D. Więc... No... A tam sceny są robione typowo pod 3D które bez 3D w ogóle nie mają sensu jak tam na przykład, nie wiem, leci yy, No do... może nie, może nie spoiluj, no jak ktoś chce no, oglądać no, to zrozumie No, no dobra, no, ale niektóre nawet taneczne rzeczy, które normalnie się ich nie robi A ten się bawi telefonem jak debil no. Jeszcze na ekranie se ustawił brzydala Przepraszam bardzo macam żonę po cycku na ekranie no dobrze, żonę możesz. Jakby to była inna, to bym zabiła. Diemcze, <głosy> <głosy> jakie mam w życie. Ale lubię to, wbrew pozorom. No to, sam sobie wybrałeś, przepraszam. Trzeba by się nie ożenić ze mną, to byś był wolny pewnie. Mógł robić, co chcesz, a tak to będzie ci ten nagabywała, żebyś usunął jakieś stare telefony no, do dziewczyn. Ohoho. No. No co? No tak. Nie. Tak. Nie. No to się wypchaj, bo ja po to właśnie chciałam, żebyś kupił nowy telefon, tak, to to myślę, No że... tak usunąłem mnóstwo. No dobrze, no to następnym razem... To no, jeszcze nie, i tak muszę przejrzeć nie. stary telefon i zobaczyć, co tam stamtąd jest do przeniesienia. No, to jest... no co? To nie No nie wiem, czy posunął, zobaczę. No to się. <laughs> Dobra. I tym, w tym momencie chyba zakończymy odcinek... Bo już skończyły nam się tematy. A nie chcemy chyba gadać do końca bez sensu. Bo tak troszkę możemy. No Marta zaczęła rysować jakieś kwiatuszki teraz. Z nudów ja, chyba. No, że nie chcę usunąć i tak. A ja, a ja na tym telefonie się nie znam. <grystanie> Dobrze. No to ja tak obligatoryjnie już tutaj e, przejmę e, przejmę pałeczkę na moment. Ah. A czy ostatnio słyszeliście o tym wirusie, że ludzie panikują, bo jest wirus świńskiej grypy? To już się mi tak się przypomniało. Ja nie wiem, czy słyszeli, no to przecież nie odpowiedzam w tym momencie. Mm. już mówić. No dobra, no bo teraz ostatnio wykryli i coraz ktoś tam przychodzi, że ma podejrzenie i tam są dwa przypadki, Były akurat u nas w Krakowie. Um, no, a tak ludzie panikują, bo tak naprawdę sama choroba w sobie jest praktycznie identyczna jak normalna grypa, a każda grypa tak naprawdę jest niebezpieczna. I, ymm, po... Na grypę nie ma lekarstwa. No właśnie. I tak naprawdę sama choroba w sobie jakby, hmm, nie zabija, nie jest tak jak na przykład rak, że wiadomo... Nie, no każda że... choroba może zabić. No każda, ale to właśnie zależy od organizmu bo jak, jak przyjmie daną chorobę, jedna osoba może przejść i nawet, nawet nie zauważy, że chorowała na to i potem, a no wiesz, ja się po prostu źle czułam potem ktoś może, a ty miałaś tą chorobę a ta, hmm, nawet nie zauważyła i to jest takie na przykład jak z, z tą z ospą na wietrzną, nie? jedne osoby, no mają mnóstwo tego tych kropek różnych, no ale potem to no, ale nie, nie można przejść ospy nie, wietrznej nie wiedząc o tym, to nie przesadzaj nie. ta analogia nie była dobra a no dobra, no, ale mi o to chodziło, że no, niektóry organizm bardzo szybko się regeneruje i na przykład nic nie zostaje, a po niektórych chorobach no, niektóre osoby zostają, na przykład jakieś ślady, prawda? Czy to na zewnątrz, czy w środku, nie wiem, różnie jest. Mm, po prostu... Pamiętasz, jak oglądaliśmy film o Hiszpance? O, to było straszne, jak właśnie panowa choroba. I pytanie konkursowe dla wszystkich, co to była Hiszpanka? O. Spróbujcie odpowiedzieć bez zaglądania do Google. A, coś nie ma, jak, nie będzie jak sprawdzić ich. Że... No nie, no, ufamy wam, że jeżeli ktoś nie wie, to powie, że nie wie. Na przykład, nie wiem i sprawdziłem, już wiem, albo wiedziałem. No, ufamy wam, słuchacze. Jesteście tacy wspaniali skoro słuchacie nas, to musicie być najlepsi na świecie. No właśnie, podziwiam Was <śmiech> bardzo. Naprawdę wielkie brawa, gracji. Dobra, ale kończmy już, bo myślę, że dużo. No nie, dobra, to jeszcze tylko chciałam powiedzieć, że żebyście nie panikowali to, co słyszycie, tylko po prostu uważaj na siebie dbali, bo, bo tak naprawdę no panikowanie i tak nic nie zmieni, więc po prostu życzę wszystkim zdrowia. No, i to mówił Marek no i Marta. Na razie.